Kiedy mówimy o tym, żeby pójść za Jezusem, to co tak naprawdę mamy na myśli? Bardzo ciekawe jest to, co Biblia nam pokazuje. Kiedy Jezus wzywał kogoś, żeby był Jego uczniem, mówił, pójdź za mną. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy, że Jezus był słowem, które stało się ciałem. Czyli pójść za Jezusem to jest pójść za słowem. Czyli naśladowanie Jezusa, bycie uczniem Jezusa to znaczy pójście za słowem, które Bóg do ciebie mówi. Rozumiem, że jesteś osobą, która już powierzyła swoje życie Jezusowi i chcesz Go naśladować, więc teraz co to znaczy pójść za Słowem? Tak? Po pierwsze musimy znać całe nauczanie Biblii, żeby wiedzieć, co Bóg od nas wymaga, tak ogólnie, ale też musimy wiedzieć, kiedy Bóg mówi do nas osobiście, co konkretnie mamy zrobić. Więc zaczynamy o Słowie Bożym, o Biblii. Tak? Biblia, to może będą oczywiste rzeczy, ale... Myślę, że czasami warto odświeżyć nawet te oczywiste rzeczy Biblia się składa ze Starego Testamentu, 39 ksiąg I Nowego Testamentu, 27 ksiąg Księgi mają swoje nazwy, numery rozdziałów oraz wierszy Żeby można było łatwiej znaleźć Czyli kiedy mówimy Jan, 3 rozdział, 16 wiersz Czyli Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne To jest główna myśl Biblii właśnie Główna byś Biblii jest taka, jak zostać zbawionym przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Stary Testament opisuje czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela, a Nowy Testament opisuje czas od przyjścia Jezusa na świat. Słowo testament może być trochę mylące, bo ono nie oznacza ostatniej woli zmarłego, ale słowo testament to jest stare greckie słowo, które oznacza przymierze, czyli wzajemną relację między Bogiem a człowiekiem. Mamy stare przymierze, kiedy człowiek swoimi wysiłkami próbał pójść do Boga i mamy nowe przymierze kiedy człowiek przyjmuje od Boga łaskę dzięki Jezusowi. Ale po kolei. Dlaczego mamy czytać Biblię? Sama Biblia nam to wyjaśnia, kiedy w różnych miejscach możemy przeczytać różne symbole, pod którymi Słowo Boże jest nam pokazane. Te różne symbole, one coś oznaczają. Kiedy nie wiem, widzimy zawody sportowe, na przykład boks, i mówimy, że ktoś ma pięć ze stali, to oznacza, że ma bardzo twardą pięść, tak? Prosta rzecz, prosta metafora. Więc przyjrzyjmy się kilku takim metaforom, które pokazują nam, dlaczego mamy czytać Słowo Boże. Psalm 119, który w ogóle jest wspaniałym psalmem mówiącym o Słowie Bożym właśnie, tak? Nawet ma taki podtytuł Pieśń uwielbienia dla Słowa Bożego, więc warto przeczytać najdłuższy psalm w Biblii, ale warty przeczytania. Psalm 119, w wierszu 105, jest powiedziane tak, Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Czyli Pismo Święte jest jak światło. Ono rozjaśnia ciemności, mroki naszego umysłu i serca. I to jest niesamowita rzecz. Po prostu czasami nie wiemy, co robić. Była taka sytuacja w moim życiu kilka lat temu, kiedy prowadząc firmę, widziałam, że nie idzie to za dobrze. I był taki czas, to był listopad, wtedy większość firm szkoleniowych ma dużo ofert, ja nie miałam prawie nic i pamiętam taki dzień, kiedy myślałem sobie, nie no to już trzeba zamknąć firmę. Tego dnia wziąłem Biblię, żeby czytać i natrafiłem na dwa fragmenty w Biblii, które dały mi taką nadzieję, Człowiek jakby sam Bóg przez te fragmenty do mnie mówił, żeby kontynuować dalej firmę. I to było właśnie to światło, którego potrzebowałem. Światło, czyli mądrość, zrozumienie. Moje ciemności, czy okoliczności pokazywały, nie ma sensu, ale przyszło światło od Boga, jest sens. I patrząc z perspektywy wielu lat, które minęły, rzeczywiście było to słowo od Boga i rzeczywiście dobrze, że za nim poszedłem. Kolejna, kolejny taki symbol słowa Bożego to jest w liście Efezjan, piąty rozdział, 25 piąty i 27 siódmy Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo. I tutaj Słowo Boże jest przyrównane do wody, do obmycia wodą. Kiedy pracowałem w ośrodku dla ludzi uzależnionych, to widziałem wielu ludzi, którzy mieli naprawdę błędne myślenie o świecie, o sobie, o życiu, Mieli bardzo zbrukane umysły i bardzo zbrukane słowa tak? i mówili, nam już nikt nie pomoże. I często ci ludzie czytając Biblię, czytając Ewangelię, to akurat taki mit, ludzie mówią, że Biblia jest trudna do zrozumienia. No nie jest, jeżeli ci ludzie brali Ewangelię i ją czytali i rozumieli, a ich umysły często były naprawdę zniszczone przez substancje psychoaktywne, to znaczy, że każdy... To zwróci się i powie Boże, chcę zrozumieć słowo, i będzie je czytał, będzie mógł je rozumieć. Oczywiście Biblię rozumiem w ten sposób, że czytamy Nowy Testament od Ewangelii, bo on nam tłumaczy sedno przesłania Bożego. Następnie czytamy Stary Testament i jakby widzimy tą różnicę. Tak? Nowy, Stary Testament rozumiemy w świetle Nowego. No ale w każdym razie, wracając do tego, jak woda obmywa. Ci ludzie przez czytanie Biblii, ich umysły się zmieniały. I odstępnie, jak tak, jeden z ludzi, który był kiedyś gangsterem, dzisiaj jeździ po Polsce, opowiada swoją historię, żeby ostrzec ludzi, żeby pokazać im właściwą drogę, opowiada, jak leżał w celi i po prostu czytał Biblię. Czytał Biblię i to go zmieniało. Jego myślenie stawało się inne. Więc sam czas poświęcony na czytanie Bożego Słowa zmienia nas. Kolejny symbol: Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział, wiersze od 5 do 15. Kiedy Jezus mówi przypowiedź o siewcy, mówi, wyszedł siewca, rozsiewać ziarno swoje. I pokazuje różne sposoby, jedno ziarno padło w takie miejsce, inne w takie. I kiedy skończył wiersz dziewiąty, pytali go uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on mówi, podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. Czyli Słowo Boże jest jak ziarno. Nie ma co się przejmować, że a co tam takie Słowo Boże, przeczytam parę fragmentów z Ewangelii, co to zmieni. Nigdy nie wiesz, co to zmieni. Czasami właśnie to niewiele, które zasiewamy w naszych sercach, może dobrze wykiełkować. Pomyśl sobie nawet teraz nie o Biblii, ale o jakiejś sytuacji takiej z życia codziennego. Kiedy ktoś mówi Ci jakieś słowo i ktoś po latach to słowo pamięta, albo przez lata go to słowo zamknęło, pamiętam taki moment, kiedy byłem w ósmej klasie, nauczycielka, dyrektorka rozdała nam do szkoły średniej, napisała adresy dwóch szkół technicznych, a ktoś zapytał, na liceum jeszcze jest. Ona powiedziała, wy głąby, nikt z was nawet do technikum się nie dostanie, o liceum nie macie co myśleć. I to jedno słowo sprawiło, że nie poszedłem do liceum, a to o technikum. Tak? Mogą być też pozytywne słowa, kiedy ktoś w trudny dla nas sytuacji powiedział nam słowa, które tchnęły nadzieją. I tak samo tu, kiedy czytamy słowo i... To słowo w nas wyrasta, jest mówił tam o różnych glebach, czyli o różnych nastawieniach ludzi, jednych, którzy odrzucają, inni, którzy są niestali, innych, którym pokusy się wydają bardziej atrakcyjne i o takich, którzy wydają owoc przez swoją wytrwałość. Wytrwałość w czym? W rozważaniu słowa, wytrwałość w stosowaniu słowa. To wszystko sprawia, że to słowo zaczyna się z nich wydobywać, że zaczyna ich zmieniać że kiedyś coś, co myśleli, a czy ja będę w stanie tak żyć, dzisiaj mówią, ja już tak żyję i zachęcają innych do tego, żeby tak też mogli żyć. Kolejny fragment, gdzie Słowo Boże jest porównane do pewnego symbolu, to jest Jeremiasz 23, 29, gdzie Bóg prorokując przez Jeremiasza mówi tak, czy moje słowo nie jest jak ogień i jak młot, który kruszy skałę? I to jest wspaniałe. Dwa to tutaj porównania, ogień i młot. Pierwszy ogień, ogień rozpala nas, pewn... ogień daje ciepło i czasami Boże Słowo, kiedy je bierzemy, kiedy czytamy, kiedy studiujemy, kiedy zastanawiamy się na nim, czy kiedy Bóg nam je przypomina w jakichś momentach życia, ono rozpala nas takim ciepłym, takim poczuciem, Bóg jest blisko, Bóg mnie kocha, Bóg o mnie się troszczy. I z drugiej strony tu jest powiedziane, że Słowo Boże jest jak młot, który kruszy skałę. Skała, to Biblia często używa, że nasze serca, kiedy są nieposłuszne Bogu, są jak skała, są zamknięte. Nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie kiedyś, że kogoś nie lubisz, ktoś cię skrzywdził albo coś zrobił, masz taką niechęć i czujesz czasami wręcz fizycznie, jak twoje serce jest zamknięte na tą osobę. Właśnie Biblia o czym tak mówi. Czasami się nam się wydaje, w tym ja już się nie zmienię. Już tyle lat, to jakby ten problem jest w moim życiu, to już się nie zmieni. I Bóg mówi, jeżeli uderzysz, Młotem słowa, co to znaczy praktycznie, tak? Czyli, jeżeli to słowo będziesz rozważał, czyli na przykład myślisz sobie, mm, nie, jestem, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że mam jakąś wartość. I czytasz słowo, które mówi, że Bóg Ciebie kocha, że Bóg Ciebie się troszczy, że jesteś jak źrenica Jego oka i pozwalasz, rozmyślasz o tym słowie, dziękujesz za to Bogu, zastanawiasz się na tym, prosisz Boga, żeby Ci pokazał, jak to jest praktycznie w życiu. To, to słowo czytane, rozważane, rozmyślane, słowo, którym się modlisz, dzień po dniu, tak młot, który dzień po dniu by kruszył skałę. Nawet gdybyś powiedział, że to jest jak niewielka kropla, to pamiętaj, że kropla drąży skałę, nie przez siłę uderzenia, ale przez częstotliwość padania. A młot potrafi nawet w jednym momencie rozkruszyć i zmienić ludzkie serce. Święty Augustyn, żyjący na początku, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, miał taką sytuację, kiedy był bardzo pogrążony w grzechach i kiedyś wziął Biblię, żeby ją poczytać, tak z ciekawości. Otworzył i padł na fragment, który Rzymian 13, 13, w skrócie mówiąc nie żyjcie, odrzućcie grzech, a żyjcie tak, jak mówi Bóg. Można powiedzieć, co taka wskazówka, jak on przecież, skąd miał wziąć siłę? Ale właśnie to jedno przeczytane zdanie, on poczuł, jakby taki młot spadał, rozkruszył jego serce i zmienił jego nastawienie. Kolejna, kolejny fragment ze Słowa Bożego to jest Psalm 107, wiersz 20, gdzie jest powiedziane, że Bóg posłał Słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować od wszelkiej zagłady. Słowo Boże ma moc uzdrowienia. Czasami ci z nas, którzy są może gdzieś w kręgach charyzmatycznych, może słyszeliście słowo poznania, że ktoś nagle mówi, mój znajomy kiedyś w czasie takiego spotkania, kiedy modliliśmy się za chorych, miał poczucie, że jest tutaj osoba, która jest chora na nowotwór i Bóg ją w tej chwili uzdrawia. Było tam mnóstwo ludzi, kilkaset osób. Jedna z tych osób poczuła takie przenikające ją ciepło. Przyszła do domu, wyspała się, była chora na nowotwór, lekarz powiedział, że zostały może parę tygodni życia. Na drugi dzień wstała i poczuła się taka silniejsza i drugi dzień, trzeci, czwarty, coraz silniejsza się czuła, poszła do lekarza po miesiącu, lekarz mówi, nowotwór zniknął bez śladu. To jest takie słowo, słowo wiedzy, ale też możesz brać fragmenty, na przykład krwią jego ran zostaliśmy uzdrowieni, Jezus uzdrowił wszystkich, którzy go, do niego przyszli, albo to, kiedy jest powiedziane, że trendowaty pad mówi, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić, a w kładzie rękę, dotykaj i mówi, chcę, bądź uzdrowiony. Kiedy bierzesz właśnie te fragmenty słowa i mówisz, rozważasz je, wczuwasz się w tą sytuację, modlisz się tymi słowami, one po prostu mogą cię uzdrowić, dosłownie fizycznie, tak, o tym, o tym teraz mówię. Dosłownie fizycznie mogą przynieść twoje uzdrowienie. Mogą przynieść uzdrowienie z samotności, z depresji, z lęku. Jest 366 miejsc w Biblii, gdzie jest powiedziane, nie bój się, wierz tylko. Ktoś powiedział, że na każdy dzień roku, nawet tego roku, który ma 366 dni, jest powiedziane, każdy dzień możesz brać, Boże, wierzę, wierzę, zarać mojemu niedowiarstwu, Wierzę, że będzie dobrze. Wierzę, że mnie poprowadzisz. Wierzę, że wszystko dobrze się ułoży. Kolejny fragment, już przedostatni, to jest psalm 19, od wiersza siódmego. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaś Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Czyli człowiek, który doświadczył już tego, jak działa Słowo Boże, właśnie to przed chwilą tutaj jest fragment doświadczenia króla Dawida, który miał tylko Nowy stary testament, ale czytał go, rozważał, widział jak to zmienia jego życie, mówi teraz tak w wierszu jedenastym. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze. I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. I tu mówi o dwóch rzeczach, że on, król, który był bogaty, zamożny, czyli to nie był biedak, który się pocieszał, a nic nie mam, ale przynajmniej mam Biblię, to był człowiek, który był zamożny, który rozwinął naród Izraela do dużej potęgi. Jeszcze większą potęgę miał tylko król Salomon, ale tylko jego syn tylko dzięki temu, że Dawid wcześniej rozwinął to. Więc ten człowiek mówi, że bardziej pożąda Słowa Bożego niż złota, bo on wie, że kiedy ma Boże Słowo, może zdobyć wiele złota. Ale gdybym miał tylko wiele złota, a bez słowa, bez sensu życia, bez znaczenia życia, to co to złoto mu pomoże? Do złota się nie przytulisz, złoto cię nie pochwali, złoto nie powie do ciebie dobrych słów. Potrzebujemy mieć Boże Słowo, ponieważ ono daje nam powodzenie w życiu. I druga rzecz on mówi jak miód. Są takie sytuacje, kiedy czasami biorę Biblię, czytam, i po prostu się zachwycam. Siedzę i się zachwycam. I czuję dosłownie, jakby taka słodycz była, taka wewnętrzna słodycz, która zalewa moją duszę i ja czuję, że moje emocje, mój duch po prostu tak odpoczywa w Bogu. Jeżeli kiedykolwiek czytając Biblię tego doświadczysz, to wiesz, o czym mówię. Jeżeli nie, to pomóc się. Powiedz, Boże, ja chcę też tego doświadczyć, co Dawid. Chcę tego, co właśnie teraz mówił Andrzej. Chcemy, żeby to słowo było dla mnie tak, takie taki jak miód, takie słodkie, takie wspaniałe, takie zachwycające. I ostatni fragment, który chcę powiedzieć, to jest list do Hebrajczyków 4,12, gdzie jest powiedziane, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. To jest ciekawe z mieczem obosiecznym, ponieważ jako człowiek, który już lata, wiele lat głosi Słowo Boże, zauważyłem, że kiedy głosisz Słowo, to jak działa jak miecz obosieczny, to nie tylko to Słowo pomaga innym, ale to Słowo też pomaga Tobie. Ono jest mieczem, ten miecz jest do tego, że z jednej strony może odciąć to, co niewłaściwe w naszym życiu, a z drugiej strony jest taką silną bronią kiedy jesteśmy atakowani, kiedy mamy zamęt, kiedy już nie wiemy, co dobre, co złe. Sięgamy do słowa i mówimy, Boże, Ty tak powiedziałeś i ja w to wierzę. Więc najważniejsza zasada jest taka, to co Biblia mówi, Bóg mówi, a więc czytamy Biblię po to, by Bóg mógł do nas mówić. Tym kończę pierwszą część tego, dlaczego czytać Biblię, natomiast... Yy, żeby zachęcić się do części, która ukaże następnej części, powiem Ci, tak, Nowy Testament używa dwóch greckich słów na określenie Bożego Słowa. Jedno to jest logos, to jest całe Słowo Boże od pierwszej Księgi Mojżeszowej do Księgi Objawienia i rema, to jest Słowo Boże skierowane do konkretnej osoby w konkretnej sytuacji. Takie biblijne przykłady. Słowem logos jest 10 przykazań, obowiązuje zawsze, wszędzie, wszystkich. A słowo Rema to jest, kiedy Jezus każe Piotrowi chodzić po wodzie. To nie jest dla wszystkich wierzących, że mają chodzić po wodzie, tylko do tego konkretnego człowieka w tej konkretnej sytuacji. Słowo Logos możemy nazwać poznaniem, czyli zrozumieniem słowa ogólnie, a słowo Rema to jest objawienie w, konkretne, w konkretnej sytuacji. I tym dwóm rzeczom przyjrzymy się w następnym podcaście. A teraz pomódlmy się. Boże, jest wiele wspaniałych obietnic, które są związane z tym, że czytamy, rozważamy i stosujemy w naszym życiu Twoje słowo. Czytaliśmy o niektórych z nich i prosimy Cię, rozpal nas miłością do Słowa. Sprawa, byśmy chcieli rozważać Słowo, abyśmy chcieli stosować to Słowo w życiu, abyśmy chcieli tym Słowem dzielić się z innymi, dlatego że doświadczyliśmy, jak jesteś wspaniały, jak jesteś cudowny, jak Twoje Słowo jest prawdziwe i mocne. Więc daj nam, Panie, żebyśmy przede wszystkim w naszym życiu stosowali to Słowo i właśnie dlatego, że działa ono w naszym życiu, dzielili się z innymi. Amen.